Socket alright, one two, one, two, one, two one. Hey! Hey, Beskitu. Ja A, Beskitu co? Beskitu my. Na Beskitu? Witamy w kolejnym odcinku Beskitu. A. A! Aktualnie już nie mówimy, która to część. Lecimy po kolei. Kolejna. Kolejna część. No, kolejna część. Właśnie, po ostatniej. Dalej bawimy się w. Krótsze odcinki. Co moim zdaniem jest bzdurę? Sama jesteś bzdurą. Twoja obecność tutaj jest bzdurę. Wczoraj nie miałam. <głos> Uderzę się. Wczoraj nie mogłam po raz kolejny zasnąć mu zażytych przeze mnie leków i przesłuchałam ostatni odcinek dwa razy. O, o tak ci się podobał? Nie, nie miałam co słuchać, bo jedynie dobrze ciągnąłem pewnie. na pewno tak Ci się po prostu podoba. Tak, szalenie mi się podoba. No ja właściwie też usypiam do naszych głosów. <głos> znaczy właściwie biorę nasze odcinki, wyciszam resztę głosów i słucham cały czas swojego głosu. Tak też I do tego, się, żeby... do tego świetnie mi się usypia. Spodziewałam się właśnie tego po tobie. W <głosy> narcyzie. Znaczy wcześniej, wcześniej musiałem po prostu gadać do siebie przez cały czas, jak zasypiałem. Co było trudne, bo starałem się cały czas jakieś sensowne wypowiedzi prowadzić, ale w tym samym momencie chciałem zasnąć. I to jedno, to z, drugi, jedno z drugim się trochę wykluczało. No, ale od czego chciałem zacząć? To jest rzecz, która właściwie przyszła mi do głowy e, całkiem niedawno. E, Mężczyźni nie powinno się przeszkadzać, kiedy sika. Co? Nie powinno się zagadywać... O! Widzę, że rozumiesz, o co mi chodzi. Nie powinno się zagadywać do faceta, który akurat w tym momencie sika. Parę dni temu wracaliśmy ze znajomymi skądś i no wiadomo, jest potrzeba, prawda? Znalazł się murek. No to trzeba się załatwić. Była noc, dajcie spokój, tam ludzi mało chodziło, no to żaden problem. No staję, tam załatwiam. Nagle jakiś za, Jakieś 30 metrów z zamurka wychodzi parę buców. staje za mną 2 metry. Hej, to jest teren prywatny, nie sikaj tu. <grym> okej? Okay? Co, co miałem przestać w tym momencie? To nie można przestać w tym momencie. Ja tak okej okay, i dalej robię to co robię. Oni dalej... Ej, no mówiłem coś. Cholera, nie można zagadywać kogoś jak sika. Czy to, to mi się w ogóle wydaje strasznie gejowskie, kiedy, kiedy zagadujesz faceta, kiedyś sika. To jest tak, jakby, jakby się atakowało jego przestrzeń osobistą. W takim najbardziej intymnym momencie. Aha. Czy wiesz co, e, ja mam ten problem z tym, że e, mi po prostu kobieta do kibla wchodzi. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego. Ale kiedy siedzisz na dłużej też? E, ostatnio nie. Ostatnie. Ale zdarzało się. <śmiech> to ale ta, ale okay. jest, to, jest to wkurwiające. Bo nie tylko że trzeba celować, to jeszcze sensownie rozmawiać. I właśnie człowieku.. <śmiech> I tu jest moja przewaga. Ja nie muszę celować. <śmiech> ja się dupą na na <śmiech> Wiesz, stoisz. Hej offman, co? I tak się oglada 180. <śmiech> <śmiech> <się bieszą. śmiech> Fuj. Dlaczego? Mm. Jak ci to? Wiesz, Dobra, nie ma Zwyczaj nie jest zjawiskiem powszechnie pożądanym mieć zaszczaną całą łazienkę. Ej, ale nie macie coś takiego, nawet jak siedzicie w środku, a ktoś przez drzwi chce was zagadać. W środku łazienki, toalety, czy cokolwiek. A ktoś przez drzwi zaczyna z wami rozmowę. Hej! Jak ci minął dzień? Aż tak źle? Okej, siedź tam dalej. Plum! Moja babcia jest w tym mistrzynią. Zawsze, jak wracam ze szkoły, to oczywiście po kultowy tekst mojej babci, który mnie wkurza niesamowicie. Ja wychodzę ze szkoły, czekam 10 minut na SKM-kę, i prawda, tutaj zaczynam cholera, poszło by się tak odlać trochę, no ale dobra, wytrwam do domu. Padam do tego domu, babcia mówi, cześć, zjesz coś na biegu, czekaj, czekaj, biegnę do łazienki. No to w... ja, kurtka, w biegu, w ogóle, buty gdzieś tam rozrzucone, wpadam do tej łazienki. A nie mogłaś w szkole zrobić? A co ja w domu? Kible nie mam. <grym> I <grym> właśnie, a z takich rzeczy, teraz tak pomyślam, a co sądzisz o tym sprzęcie dla, dla kobiet, żeby mogły ścikać jak mężczyźni? Wiesz o tym tym? O tym, pap papi ja o tym o papierowym, tak, tej tak, ryniece <grym> <támkawek> takiej. Ja o tym słyszałam, ale nigdy przecież jeszcze tego na oczy nie widziałam. A chciałabyś coś takiego mieć? Znaczy, I widzisz do tego jakiekolwiek użycie? Mieć to jako w posiadaniu, to.. Znaczy mieć, nie żeby używać. Na pewno chciałabym kiedyś tego użyć, bo ja jestem ciekawa nowych doświadczeń, tak? I, i zawsze masz widzę... jak to jest ciekawe na stojąco i czy to przypadkiem nie przecieknie i czasami nie zasikam całych ud dookoła. Już widzę, jak stoisz tak na środku szczerego pola z tym przytkniętymi <grym> <grym> <grym> Jedna ręka trzyma, to druga w górze. górę. <grym> yeah. No mniej więcej. Czuję wolność. Później bieg tak biegasz za ludźmi. Patrzcie, co umiem! I sikasz im pleca. No ale coś, to jest wynalazek zbędnych. czytałam tam jakieś babki, które próbowały tego bronić, czy tam w publicznych toaletach strach usiąść i tak dalej. Przecież myśmy już dawno opracowały system sikania tak pustująco, tak wisząc, no dokładnie na małysza, wisząc nad kiblem. No. Albo kłaść właśnie w papieru sobie. toaletowego. No tak, tak, to też. Ech. Tylko że jak nie ma papieru toaletowego, to no ale właśnie ten sprzęt, o którym mówicie to jest taki papierowy, ale widziałem takie bardziej zaawansowane edycje które były zrobione z jakiegoś, czy to plastiku czy jakiejś gumy, które idealnie miały się układać tutaj do nakroczu i z taką rurką na końcu, żeby można było celować w każdą stronę albo Nie. w ogóle z chyba najlepszym wynalazkiem w zakresie właśnie sikania no okay, mi jestem <laughs> Tak się za, bardziej to wyglądało, jakbyś pieprzyła stół, ale... Nie. Sala. Sala się wczuła. <laughs> tak, ale najbardziej genialnym wynalazkiem właśnie do, do tego, do załatwiania się w terenie był kij golfowy. Co? Kij golfowy z odkręcaną końcówką i pusty w środku, który służył do tego, żeby, żeby się do niego odlać, jak jesteś na polu golfowym i nie możesz sikać. Ale co, to się potem kumuluje w tym kiju, czy wylatuje dołem? Nie, kumuluje się w kiju i później jak skończysz grać, to idziesz odkręcić kij i wylewasz. Idziesz, bierzesz zamach, odpada ci ta główka <głosy> i zamach <publiczny. głosy> Hej, Igor, pożyczę od ciebie kij! <głosy> <A>, Okej... <okay. głosy> Czemu twój kij jest taki ciepły? Mmm, mm, lubię jak jest taki ciepły. Podgrzewamy. Można, można nim grać zimą. Hej, mogę częściej używać twojego kija? Jasne. Ding. <grym> Powinni robić takie rzeczy tylko jeszcze... Ale czekaj, to jest głupota przecież. Czemu? Wyobraź sobie pole golfowe. No. Wielkie, puste pole. I to jeszcze pełne dziur. Pełne dziur. Pełne zalesienia. Pełne górek. No ludzie. No, jeszcze jakieś krzaczki czy coś, ludzie w czapeczkach. Ale mi się wydaje, że jak już zrobili jedno takie dosikania, powinni jeszcze zrobić te, coś takiego do stolca. O Jezu. Też taki... W te... piłeczkach. Oh <głos> <głos> Najpierw rozkręcasz piłeczkę na pół <głos> i później grasz tym. Jesus. Piłka! Ty się rozpada w powietrzu. <głos> A, fuj. A, swoją drogą współczuję Cię, jeśli... To, co wydala, zmieściłoby się w piłeczce golfowej. To jest dość małe, jakby nie patrzeć, tak? Ale A nosić ze sobą na pole golfowe piłkę do kosza na przykład, tak? Mogłoby być już odrobinę podejrzane. Ty, wiesz, tłumaczysz się, że to taka piłka treningowa, bo jeszcze nie trafiasz w tą zwykłą. A czemu taka ciężka, to tak naprawdę lekarska? To było No ak Akurat idealna piłka, żeby, żeby ją odbijać kijem wypełnionymi szczynami. Nie, Ta proszę, proszę, Tak, Ale taki kombos. Ładnie, proszę. Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy tim. zestaw By Beskitu. <gordy> o, je, o Jezu, taka to, to, reklama tego w telewizji Mango. Kiedy, kiedy <gordy> przychodzi, przychodzi taka wymuskana kobieta i chwali wszystkie zalety tego. Pamiętam, kiedy grałam w golfa, nagle zorientowałam się, że niesamowicie chce mi się sikać, ale dookoła nie była żadnych szaków ani toalet. Na, dzięki temu, dzięki nowemu kijowi mogłam to załatwić na miejscu i pokazuję taką przebitkę na, jak stoi na polu golfowym rozkraczona sukienka w górę i leje do kija ja, jeszcze taki wiesz na bok się rozgląda tak, tak, czy nikogo nie ma nie, opaca, właś, jak właśnie się nie, zadzwonię... obok niej powinien stać jeszcze koleś który stoi, patrzy jakie to wygodne też takie chcę. na koniec oferta, jeśli zadzwonisz w ciągu 10 minut otrzymasz od nas nie wiem, tutaj Piłkę na, na papier, to ale to na <laughs> papier? No to w sumie końcówka kija mogłaby być zrobiona z jakiejś gąbki. No ale to wiesz tak, e, Nie, końcówka, końcówka to kija to taki po wiesz, jak masz. No e, <laughs> parasz sobie tak się z taką gąbką, a potem wiesz, ktoś o, tutaj cię zaskakuje. No graj graj! Wiesz i łapisz za ten. Uch, tak ale wiesz, nie, nie, nie, brzyna. nie. Końcówka, końcówka tą, którą odbijasz. No to jeszcze gorzej, pajniesz tą piłeczkę i wiesz, No to leci komiór? z piłeczką. Nie. Fuj, tak wiesz, leci piłeczka z... Nie, a go... za nią taki ogon jak za meteorytę. A, a... Tak. Gąbka, Gąbka to zły pomysł. Nau naukowcy założyli ostatnio dziw dziwną kometę. Mm. Nazwali ją gównianą. Bo to ja nie dziwnie smakuje, by bo zaratuje malinami. A czemu malinami? Nie wiem. No żubr. żubr, to jest to już drugi leśne, żubr. leśne piwo. I drugi raz żubr mi zaratuje malinami. Okej. Okay. Co my tu mamy? O co chodzi z zapiskiem tatuaże? To chodzi o to, co Sera przedstawiła. Aaaa. Okej, okay, chciałaś coś o tym powiedzieć? Nie, nic ja nie chciałam o tym powiedzieć, ale... Tak raz... nie, bo Sera nam wysyłała zaba zabawne zdjęcia z kolesiem, który miał śmieszny tatuaż tak, na twarzy. Miał tak, miał wytatuowaną Wy... szachownicę na twarzy. No, ciekawe, czy starość na, na całej gra twarzy. grać w szachy. Właśnie znaczy, nie wiem, ale jak pisałam też widziałam gościa, który miał wytatuowaną na twarzy twarz. Tak, miał, znaczy... miał większe oczy zrobione, takie podkrążone, jakiś uśmiech trupa, nie wiadomo co, cały pośliniony, mocno zaznaczone kości policzkowe. Ej, fajnie by było zrobić sobie coś takiego jak klauni, cały czas mieć taki uśmiech wytatuowany. No, lej, wszyscy, by, wszyscy by myśleli, wytatuowań. że jesteś takim nies Przepraszam, nies niesamowicie pozytywnym człowiekiem. Ale są tak, no... Albo się ogolić i wytatuować sobie drugą twarz z tyłu głowy. A to Albo też na są takie głowy. Ale, Igor, zatłasz twarzy na twarz, tak jakby na dupie wytatuować sobie dupę. Dobre. No tak. <śleski> <śleski> ja, taką taką drugą troszkę wyżej. Ale z ciebie dupek. Podwójnie. Ależ dziękuję! Dziękuję. Albo po prostu takie tyłki przez całe plecy. Jesus. Pośladki odbyt. Pośladki odbyt. Ja widziałem ten, ja widziałem taki tatuaż na, na kratkę piersiową, że masz taką jakby tatuaż rozerwanej skóry. I spod tego wystaje okay. strój Spidermana. A to jest zajebiście wykonany, proszę Cię. To, też to widziałeś, nie? Fajny, fajny pomysł. E, są też takie, znaczy ludzie sobie robią takie tatuaże, że na przykład na ręce, mm -hmm. na stawie, masz e, tak jak sobie taki... Taki staw. Wie? To się mechanika nazywa. Znaczy taki tatuaż biomechaniczny, tak jak tutaj serat odpowiada My Myślałem, że masz taki wytatuowany taki staw z kaczkami, coś tam wędkarze. Nie, masz się taki, są, że masz kawał skóry na przykład rozerwany, tak to mm -hmm. wygląda, nie? I jak to jest zajebiście zrobione, to naprawdę... I myślę, pod, ty masz, wiesz, tak... pod ty masz jakieś tam mechanizmy i tak dalej, nie? No, no. Ale to mi się wydaje, że to są jedyne sensowne tatuaże, bo mi się osobiście nie podoba, kiedy ktoś ma wytatuowany po prostu obrazek. Mm -hmm. Ma jakiś, jakąś twarz, jakąś kobitkę czy coś. Dla mnie tatuaż to wygląda fajnie, kiedy jakoś funkcjonuje razem z częścią ciała, które jest wytatuowane. Cieszę jeszcze zajebiście, to mówię, że ten nie podoba ci się obrazek, ale są na przykład kapitalnie robione pająków albo, <śmiech> albo innych jaszczurek, na przykład na ramieniu. Jest zrobione to tak, że masz takie taki taki taki jeszcze pod tym, masz wrażenie, że wiem, on tam ma, naprawdę siedzi. Wiem o czym <śmiech> mówisz, a to fajnie wygląda. No ale właśnie, to, to się zgrywa razem z tym, to się zgrywa z ciałem, bo to wygląda jakby ten pająk tam siedział rzeczywiście. A nie jak masz taką 10-centymetrową panienkę wytatuowaną. Ale wracając do, do tatuażu twarzy. Gdzieś tam dawno temu widziałem artykuł o, o Skinheadzie, mhm. który zabił policjanta. No, tylko pamiętam taki tytuł i właśnie było jego zdjęcie. i wytatuował mu twarz. Nie, na twarz. Nie, koleś miał ten skierowany? Nie. Wytatuowaną twarz. Słuchaj, pełno z jakiś swastyk, wiesz, uh -huh. jakieś takie Ale sobie, dosłownie, łysy był i od tyłu głowy. Same swastyki. Twarz. Nie wiem, wiesz, co, na pewno były dwie czy trzy swastyki, jakieś takie wiesz. Przecież bardziej no. takie kuriozalne tatuaże, twarzy, jak masz masę małych wzorków, mi się z czymś takim, jak zaśniesz na imprezie, gdzie ludzie markerem popiszą. Ale to, to wtedy tylko penisiki na, na policzku. Nie, miałem tutaj kreski. Mm. Miałem Ale wiecie, kreski. co by było zajebiste? Kiedy ktoś leży, tak? Wymalo wysmarować go całego, wiecie, jakieś penisy, wszystko, na, tak całego. Porobić zdjęcie, a potem wszystko to z niego zmyć. I później wrzuci te zdjęcia na Facebooka. I żebym miał taką schizę, że wstaje tam parę dni później i wchodzi na Facebooka a nagle. Co to kurwa? <śmiech> <śmiech> Pamiętam <śmiech> tego. A tak je, jeszcze z drugiej rzeczy, o której ty zacząłeś i tak mi, miałem, miałem pomysł, jak mówiłeś, że kolej z tatuażem twarzy zabił, no. zabił policjanta. Jak zajebiste by było te, te, taki seryjny morderca, który zabija ludzi, a później tatuuje im swoją twarz na klacie Myślę, To byłoby że... najkrótsze zabójstwo świata. Czemu najkrótsze? Znaczy naj, naj, najkrócej uciekający kolej. Może sofiz, wiesz, got, gotowy soków. <laughs> no w sumie. Bo, to nie, bo, no, Ale, ale to, nie, to, nie, to nie chodzi o to, żeby uciekać jak najdłużej, to chodzi właśnie o finezję tej za, zabójstwa. No dobra, no, to wiesz, wytatuujesz jednemu i cię złapią. Ale nawet jedno zabójstwo by było głośne. Ale to by trochę trwało. Ty lepiej tatuować na, na tych na ofiarach twarze swoich wrogów i tylko patrzeć jak. Albo na tatuować, tatuować na nich twarze poprzedniej ofiary. Albo następnej. Albo następnej. Nie, bo wtedy by się dało not, notkę dla policji, kto będzie następny. Ale zanim. No to nie taki, w takiej rozumanej. O, właśnie, że zabijasz jednego, porywasz następną osobę, wtedy tatuujesz jej twarz na tym zabitym, wyrzucasz gdzieś tego zabitego, tak żeby go znaleźli, i w tym momencie zabijasz następną osobę. A, wypuść mnie, wypuść Mario, nie ruszaj się, proszę, proszę, z profilu. <głosy> tak. Bo weźmy jest taki ciemny pokój, wiesz, taka pojedyncza lampa. <głosy> Nie, Właśnie tu leży, wiesz Właśnie nie, wiesz, taka stereotypowa modelka dla modelizy Siedzi taka ładnie ubrana w fotelu Wygodnie e, Tutaj ten seryjny morderca Z takim wąsikiem artysty W berecie Ładny, kolorowy pokój e, Tak wiesz, o nią dba Czegoś ci nie trzeba, kochanie Podać ci coś do picia Nie, nie, nie, mogę tutaj siedzieć i modelować Tylko, że w tym momencie wykraja swoją twarz na klacie człowieka Który leży A! To było chore. Przymknij się ofiarą. Denerwujesz, denerwujesz moją modelkę. Właśnie, zamknij się, ty. Ty, ty, ty, ty, ty poszł, ty. ty. nie będziesz. Ty będziesz ma... A właśnie, bo on już się martwy. Ha. Do no to mamy zagwostkę. Ale to raczej ten. Takie jak już jest martwy, to raczej by się nie udało, bo z tego co pamiętam, to dusz musi się dobrze rozejść w ciele i. Czyli musi być jeszcze ciepły. W no. takie małe ognisko pod nim Dlatego nie wolno pić alkoholu przed tatuowaniem, żeby tam się tuż jakoś nie rozrał głupio, czy coś tak? takiego. No. I przed ale głupie. Mhm. Potem chyba dwa tygodnie. I dwa tygodnie. Czyli nie można oblać nowego tatuażu? Można, Udać. ale po czasie. Albo wodą. Ale jak długo trzeba czekać? Dwa, trzy tygodnie. Zależy, zaraz tygodnie? Tygodnie. O nie! Jezu! Ja myślałem, że to może parę godzin trzeba, czy coś, jak po, po, z po, z tego, co po operacji zęba. Z tego, co słyszałem, to jak tam wiesz, wypijesz pół piwa, to się nic nie stanie. tak? No, no, ale może, tak? No, mhm. no, wiesz, jest to pewnie poświęco, potwierdzone jakimś doświadczeniem czyimś, tak? A widziałem taki rozdany tatuaż raz. Fuuuj. Ale taki, taki rozlany, bo się, bo się źle rozlał, czy rozlany, bo ktoś znaczy, tatuował właśnie... go sobie 50 lat wcześniej, a później się roztył? Nie, nie, coś było nie tak, wiesz, czy, czy po prostu jakiś kiepski tusz, czy coś takiego, nie? Hmm. Ale sobie sobie kumpla i właśnie mu tak hmm. rozmył się, wiesz, może, to może po prostu kumpel narysował mu tatuaż długopisem na plecach. Później starał się umyć plecy, to się jakoś rozlazło. Ej, stary, zrobiłeś mi tatuaż? Czekaj, czekaj, gdzie jest mój długopis? <głos> nie, takim markerem do płyt, który nie schodzi. Wszystkie schodzą. Co? Wszystkie schodzą. Ale taki, który bardzo ciężko schodzi. Hukafon. Nieco dziwna audycja. Dość pokrętnie prowadzona. Przez mrocznych prowadzących. Słuchajcie, więc Bihonda i Diabla, a nikt więcej już nie zaśniecie. A może jednak zaśniecie. Najnowsze odcinki zawsze na hukafonkromka.pl Co to jest art projekt? Czy wy nie czytacie tych cudownych... A, to, to, to, to! A to, to było fajne akurat. Nie. A co, już skończyliśmy z tatuażami? Dobra, bo to mi, się, to mi się podoba. To jest taka w sumie nowa funkcja gogli. Oj, i Google ma dużo nowych funkcji. Ale no to jest jedna z tych nowych. To jest takie przedłużenie Google Street View, który pewnie wszyscy wiedzą już na czym polega, że wchodzisz na Google Mapsy i w niektórych miejscach możesz oglądać ciele, możesz to to oglądać tak. ulicę z perspektywy pierwszej osoby, właśnie jakby się było na tej ulicy i Google ostatnio to trochę poszerzyły o tak jakby dodatek kulturalny, który pozwala na e, zwiedzanie e, najbardziej znanych muzeów i galerii sztuki w, na świecie, właśnie na zasadzie Google Street View. I ogólnie mi się, ogólnie mi się strasznie to podobało, że to otwiera cał, całkiem nową grupę możliwości. Bo wiecie, zacznie się od, e, od właśnie jakiejś galerii czy coś, na które można wchodzić, obserwować. Jakby się to rozwinęło, można by to doprowadzić na przykład do stanu, kiedy możesz wejść do swojego lokalnego Tesco na Google Street View i sprawdzić, co jest. I sprawdzić, co jest. Nie musisz wyjść z domu, sprawdzasz w Tesco, czy mają na przykład to, co aktualnie chcesz kupić. No, z jeden problem. Byłby problem. z aktualizacją danych. Nie? No to po prostu zamiast, wiesz, zamiast e, przepuszczać tamtędy samochodzik z kamerkami, to po prostu ustawić kamerki, które się uaktualniają dziennie, czy tam co parę no. godzin. I to by było fajne. Wiesz co, weszłam nawet na to i poziom, trochę po tych muzeach i to jest o tyle niefajne, że nie możesz na przykład całego muzeum, tak? Znaczy nie, to, to jasno. Masz wybrać kilka tam sal kilka korytarzy. Ale ja i... pamiętaj, że wiesz, że muzeum... No i poruszanie się po tym jest, mimo wszystko takie coś. No ja, jest ja, to ja nie dosyć to Znaczy co, muze... tak? muzeum jest fajnym początkiem, ale tylko początkiem. Dlaczego? Bo muzea po prostu zarabiają na tym, że wiesz że ktoś przychodzi, tak płaci za bilet. Chodzi i ogląda obrazy. No, a teraz tylko będą ludzie w domach siedzieć i a oglądać na, na obrazy. To masz, no to masz w tym momencie tak, mówię, tak naprawdę. Nie? No tak. Ale wydaje mi się, że to jest dobry sygnał, wiesz, do pójścia w pewnym kierunku. Tak jak mm -hmm. mówisz, wiesz, że w sklepach ee, jakieś, nie wiem, mniejsze wystawy, jeżeli chciałbyś na przykład pokazać, e, na przykład, wiesz, rysujesz, tak? Dajmy na to, miałbyś tam swoją wystawę. No. Psz, tego Psz, nikt nie wie. Nie. Przepraszam. No, kontynuuj. I wiesz, I wiesz, robisz ten? No i pokazujesz, tak? Daj na to, wiesz, co? Nie, scenami. on, nie jego kolega. Właśnie. <grym> A nie ty, ty, faktycznie, przepraszam. <grym> I on pokazuje, wiesz. Podobno. Podobno, podobno. Znaczy mógłby. Jest Właśnie. Taka, byłaby taka możliwość. Potencjalna osoba. Potencjalna osoba, osoba X. Tak. Coś absolutnie. Robisz z tego taki sklepik, tak? Daj mi na to, że masz, wiesz. Że masz rzut 3D, tak? Oglądasz mm. poszczególne plazy, no na przykład masz tabliczki z cenami. No ale po co ci takiego, W tym momencie masz różne portale, gdzie możesz sprzedać swoje e, prace. Na przykład obraz to jest taki dość marny przykład oglądania w tego w 3D, tak? Co? Masz rysunek na kartce i oglądasz jaka fajna kartka, masz 2 mm szerokości, a z jest brudna, czy to odciski palca artysty, tak, to będzie kiedyś warte miliony, no to, to akurat wiesz, obraz wystarczy przykład. zrobić z przodu. Daj lepszy przykład. Ja, ja mówię 3D w sensie, że masz. E... Znaczy, bo to nie jest właściwie 3D, to jest tylko tyle, że możesz to oglądać no z każdej, z, z każdej no, no, strony, to, ale to nie jest no, 3D. Ale w tym wypadku równie dobrze można zrobić właśnie, jak to sprzedaży galerie takich prac, nie. Ej, ale właśnie jeśli chodzi o 3D, to te, tak jak oglądałem ten Ar, Google Art Project, właśnie to się tak nazywa, jeśli ktoś by chciał tego szukać. Google Art Project. Szukać w Google. Bo nie, pamiętam, dość łatwo jej, nie pamiętam, czy adres dokładnie tak się nazywa. Ale e, tak e, rozmienialiśmy z kolegą, który mi to podesłał, e, że to jest ogólnie Google Street View, to jest dobry początek do sytuacji, w której cały świat jest wymodelowany w 3D. Na żywo. Kiedy miałbyś możliwość wejścia do internetu mhm. i oglądania, no tak jak teraz chodzisz po Street View, to jest normalne, to są zdjęcia, które no. po prostu są zdjęciami i tam nic w nich nie zmienisz żeby te wszystkie domy i tak dalej były wymodelowane w 3D, żebyś mógł się po wszystkim tym poruszać jest tego zalążek jest tego zalążek, SketchUp e, no wiem, ale to jest dopiero wiesz taki początek żebyś mógł się... No, wiesz to jest już nie do końca początek bo... Gdańsk ma już na przykład bardzo dużo budynków. Tak, ale nie do końca o to mi chodzi, bo to, to, to ciągle działa na tej zasadzie. To jest model 3D, ale on cały czas nie zmienia się z czasem. Aha. A mi chodzi o coś takiego, kiedy po prostu to byłby taki matrix. Masz możliwość obserwowania wszystkiego na żywo, jak się zmienia. No to ja na tej zasadzie czekam, aż właśnie wymyślę coś takiego, że odpalasz sobie w domu tak stronę jakiegoś sklepu. No. Na przykład fotografujesz swoje ciało z kilku Stron, żeby stworzyć jakiś miarę trójwymiarowy model w komputerze i przeglądasz tam zawartość sklepu. Potem na to z ubraniami, nie? I tam mnie się, no, o, taka bluzka, nie? I wiesz, klikasz, że chcesz tą bluzkę i komputer nakłada ci to na twoje ciało, żeby sprawdzić, czy pasuje i czy dobrze w tym wygląda. Ja, ale to by było super, nie chciałam w końcu po sklepach. Ej, to by było dobre, bo ja, ja osobiście kiedy wchodzę, ja nienawidzę kupować ciuchów, ja kiedy też. wejdę do sklepu z ubraniami, to po dwóch sekundach mam takie poczucie, że muszę stamtąd wyjść więc dla mnie podejście w ogóle do półki czy czegokolwiek, gdzie są jakieś ubrania to jest takie nie chcę wyjść, chcę wyjść, no nie, muszę coś kupić ale chcę wyjść, chcę wyjść ja w ogóle mam wrażenie, że ja tam przypadam w klaustrofobie momentalnie, bo zazwyczaj jak mam czas, żeby już pójść do sklepu coś sobie kupić, bo, bo muszę tak bo na przykład nie mam spodni, bo wszystkie się porwały to e, idę tam w sobotę, tak? To jest ten moment, kiedy ja mam na to, dajmy na to czas. Idę i, i pół Gdańska stwierdza, hej, my też mamy teraz na to czas, więc w takim jednym sklepie mieści się pół Gdańska i, i baby, które szukają wszystkiego, o Boże, wyprzedaż, wyprzedaż, lećmy na tą wyprzedaż, co z tego, że jest 20 groszy taniej, lećmy na to, kupmy to. Masz nieoryginalny czas. I ja mam wrażenie, że oni się tam wszyscy poruszają jak lunatycy. Oni nie patrzą na to, co jest po drodze, po prostu jakaś baba. Wiesz, zobaczy, o Boże, fioletowa bluzka z zielonym korniszonem na, na nadruku, i wiesz, i idzie. I mi nie obchodzi ją, czy ktoś idzie na nią po drodze, czy coś wiesz. Macel, ją prostą, ślino, to idzie. Mam wrażenie, że oni tak hey, hey, hey. wszyscy. I wpadają na siebie w ogóle. Ale, że, a, fuju, bo to, tak to, są, to są jeszcze młodsze baby. Banda ja, ja czasem wpadam do lokalnego Lumpeksu, bo tam najlepsze t-shirty się znajduje ale tamte kobiety są po prostu genialne. To są tam przychodzą kobiety tak po, po 60 i Ogólnie w rumpexach jest taka zasada, że od którejś godziny wszystko jest tańsze o ileś tam. One potrafią przyjść pół godziny, pół godziny wcześniej, nazbierać sobie na ręcze po prostu 80 różnych ciuchów, że jest wyższe od nich samych i tak chodzić z nim pod pachą aż do tej godziny, żeby po tej godzinie to wszystko dopiero zacząć przymierzać i ewentualnie kupić. Tak, ale to wiesz co, to jeszcze ten, jak chodziłam do szkoły jeszcze na piechotę, a nie kolejko, Miałam zawsze jeden lumpek u mnie na osiedlu i w poniedziałek ja tam miałam na wcześniej, a tam dos, yy, nowa dostawa, nie godzina dziewiąta. Ja jedę na 7.30 do szkoły, więc na trasie jestem już godzina siódma. A tu wiesz, taki sznureczek, trzy metry przynajmniej, i te baby stoją i czekają. Lepiej Kiedyś mi się zdarzyło pójść właśnie tam dostawa dwa razy w tygodniu i tam kiedyś mi się zdarzyło pójść chyba tam w czwartek po godzinie piętnastej było, czy coś takiego. I wiesz, i, i, ja sobie idę, idę, idę i patrzę, no za za piętnaście, trzecia, nie? No to sobie jeszcze zdążę, tam ogórki kupię, potem pomidory kupię, potem tam sobie wejdę, zobaczę, może będzie coś fajnego. I wchodzę do tego rąk, tak się rozgląda, mnie podjeżdża samochód dostawczy, i nagle jestem staranowana przez taki tłum bab, którzy stoją, jak surekatki, wiesz, gapią się na to. Co padnie, co padnie, jak tylko pala, to wiesz, taki rzecz odpychają się w ogóle tutaj bójka na pięści, któraś łapie torebkę, wali drugą po głowie. Jak w Aczu... Asterixie robi się taka chmura dymu i tylko takie ręce wystają. Tak, tak, dokładnie I tak. tak. Gwiazdki ze się, ja w tym momencie to jestem dochór... szczęśliwa, jak się do wyjścia do czołgów. <śmiech> Nie, ja, ja, ja byłem... z kompletem cępów jeszcze. Ja w się byłem dwa, trzy razy, e, a to na długim, kiedy w I tam, skup, słuchajcie, kupiłem świetny Długi, skórzany płaszcz. No. Później szukałem czegoś podobnego, jak się stał na mnie za mały. Znaczy czegoś podobnego płaszcza czy czegoś płaszcza, podobnego płaszcza. lumpeksu. Nie płaszcza. Aha. I słuchaj, i widziałem tylko, jak wiesz. wiesz wchodzimy do właśnie pytanie, czy wiesz czy, czy, czy jakiś skórzane płaszcze. A to musi pan to przyjść wcześniej. A to musi pan to przyjść wcześniej, a już wszystko wyprzedane. Słuchaj, a, a to było dwie godziny do od otwarcia? Mniej więcej? Tak wiesz, razy mhm. drzwi. Więc naprawdę, teraz jest ciekawe, może, może ci ludzie mają jakiś, wiesz, jakiś klub taki. Jaki klub? Wykupujmy wszystko, sprzedawajmy drożej. Aha. Ja myślę, że klub to był biedny, wiesz, to raczej coś Czeka. na zasadzie takiego, wiesz, mają tutaj, nie wiem. Za dużo renty. Nie, kontakty z dostawcami nie i wiesz, takie spotykają się w takich płaszczach typu kasa blanka <coughs> w nocy pod latarnią ciemnej uczce. Ej jutro będą swetry za 50 groszy Okej, ok, nie, wiesz, takie w kopercie podają sobie jakieś bony do Carrefoura czy do czegoś innego wiesz i rano taka baba stoi wiesz, leci po swetry za 50 groszy o Jezu właśnie tak, dostawcy dostawcy. Tro trochę abstrahując ale właśnie a propos takich klubów to zawsze, zawsze w drodze do szkoły w liceum nie wiem czy ko kojarzysz jak jest ten jak się idzie od naszej szkoły tylko nie w tą stronę jak ty odbijasz tylko jak tam się szło w stronę wiaduktu Aha. To tam się przechodziło przez takie podwórko. Tak, ja wiem, widziałam. I to ogólnie było podwórko, całe pełne budynków zrobionych, cały z cegły, niesamowicie zapyziałe, tam na środku stał śmietnik, więc było... Mocna komuna, tak? No, bardzo mocna. Tam zawsze jakieś wywalone lodówki stały i tak dalej. I koty, I koty, koty masa kotów. Na się 16 doliczyłam. <laughs> I, za, I bardzo często wpadałem tam na taką sytuację, bo... Tam stał ogólnie taki, taki całkowicie ceglany budyneczek i w jednym miejscu miał takie schodki w dół, jakby do jakiejś piwnicy i pod tymi schodkami były takie metalowe drzwi. Mhm. Dwa czy trzy razy widziałem te drzwi otwarte, a za każdym razem, kiedy były otwarte, w środku stało chyba 15 babć w takich naprawdę grubych płaszczach, wszystkie stały pod jedną zapaloną żarówką i coś ze sobą robiły. Właściwie nie wiem co, bo stały w takim wąziutkim korytarzyku pod tą jedną żarówką i to wyglądały totalnie jak taka sekta. I zawsze Christ. się zastanawiałem, co tam się dzieje. Ej, to ja widziałam tam dokładnie, co tam jest. Jeszcze inne, jak się przechodziło po tym tunelu, tam był właśnie ten placyk i były te, te małe wloczki w ogóle ogólnie panujące śmietnik, to tam był taki jeden zakątek tuż obok tego wyjścia z tunelu, yy, gdzie był kawałek ściany pomalowany w ogóle na błękitno i na tym jakieś przeróżne wzory. Tutaj to w ogóle jest taka jakiś... odmiana niebieskiego, jakby ktoś nie wiedział. <głos> <głos> tak, jasny niebieski. I tam w ogóle ta ściana pomalowana widzicie, jakie wzory, jakieś odlatujące ptaki, to jakiś w ogóle jakiś pisowski van, tutaj szedewara w ogóle, tutaj jeszcze nie wiadomo co. I yy, ta ściana jakby była tak narożnikiem, tak, tutaj dwa metry w tą, metr w tą. I to było ogrodzone płotkiem był taki, i, i, jakiś taki najbardziej ogarnięty z tego wszystko pseudo ogródek. Tam był ustawiony taki typowy ogródkowy plastikowy stół, kilka krzesełek dookoła i tam z kolei siedziała banda dziadków, podejrzewam, że być może małżonkowie państw z podżarówki. <grytanie> <grytanie> I też, i albo cieli w karty, albo siedzieli tak, wiesz, rozglądali spodę na wszystkich przychodzących. Jak tylko kogoś zauważyli, to natychmiast wszystkie łby do środka i wiesz, czy, czy, czy, czy, czy, plotkujemy, plotkujemy. I znowu na wszystkich dookoła, kogoś zauważą i znowu do środka. Więc tam, tam ej, ej. to była jakaś dziwna dzielnica. To ta sera. Która? No ta, z Beskitu. No, na pewno. No. Na pewno tak to działało. Zwłaśnie, że Weski to jeszcze wtedy nie istniało, bo nie? <grym> ale oni już wiedzieli. Jesteś, tak. Jesteśmy niezwykle popularni w zakresie wiekowym od 70 do 90. Ale, ale oni już wiedzieli. Oni są bo, to wiesz, to są, bo to są starzy ludzie, oni są mądrzy i potrafią przewidywać przyszłość. Elderowie? Co? Elderowie? Nie, ludzie. A, okej. Okay. To ja ostatnio ten, powiedziałam sobie jakiś odcinek tu na normalnie na Głośnikach. I się siedzę przed to jest, się w domu się nie, <grym> miałam ferie, nie spałam, późno w nocy A, okay. no i wiesz, siedzę, układam pasjansa i mam puszczone, puszczone właśnie was jak nawijać. no to potem babcia do pokoju, z kim ty tutaj siedzisz? <grym> <grym> że tak się rozgląda, to zorientowane. wariatki ze mnie nie rób nie babciu, mam tylu mężczyzn w pokoju <grym> i wszystkich zamkniętych w tym jednym metalowym pudełku ale wszyscy się chowają, kiedy ty wejdziesz, bo się wstydzą bardzo gdzie ich pochowała? podaję babci pudełko od zapałek. Tutaj. No, tak. <śmiech> Nie, jeszcze ogólnie wstydzę babci, Jeszcze wstydzę rodzi, rodzin, rodzinę ludzi, do których przychodzę zawsze. Moją babcię jest najlepiej zaskoczyć w nocy. Zresztą od tego, że byłeś świadkiem, jak się nocowała. Przychodzę z Igorem, któregoś razu po jakimś ciężko zakrapianym ognisku. Cześć babciu, to jest Igor, on będzie u mnie spał. Babcia oczywiście, piżama, włosy w ogromnym nieładzie, oczy na zapałkach. Dobra, idę spać. Pff, I <głos> do siebie. Nie obchodzi kto przyjdzie, ile tego przyjdzie, byle, bo by ona. Dobra, jesteś w domu, idę spać. <głos> Z którą to babcią tego, tej samej nocy miałem tak jakby nocne spotkanie. Ojej. <głos> <głos> no czasem człowiekowi się zachce pójść do toalety w środku nocy. A tak się zdarzyło, że mnie babci się zachciało w tym samym momencie pójść do toalety w środku nocy. Wyjściw kto drzwi, wiesz, od, od drzwi babci pokoju mojego pokoju, takie spojrzenie mordercze po sobie nieliczne. Będę pierwszy tak, tak, tak. Cida przed siebie tak jeszcze przepychanie się, łapanie za twarze, odpychanie. Kto pierwszy wejdzie. Nie no, ale ogólnie ja siedzę sobie spokojnie. Babcia dotarła pierwsza łaska tak. w i miskę. A, taki nocnik. Jak nasikasz będzie grał. Siedzę sobie spokojnie w toalecie, w środku nocy. Nagle słyszę pukanie. Jestem, znaczy, pukanie, chwytanie za klamkę. Jestem w środku nocy, w domu, w którym jestem pierwszy raz w życiu. Co ty odpowiedzieć? Więc tak nieśmiało. E, Kto tam? Zajęte? I tylko słyszę ze drzwi takie, a, a dobra. Muszę być dramatyczne przeżycie. Czy ja wiem? Grzebę wam w notatkę. Nie grzeb w notatkę. Będę grzebać w notatkę. Czekaj, ile, ile, ile to trwa? No już 32 minuty. Aha. 33. Spójrzmy do, naszego, do naszych show pięknie zrobionych przeze mnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że mam tu w domu cokolwiek Edgara Alana Pop, a który którego książka właśnie służy nam. faktycznie. Którego książka właśnie służy nam do podtrzymywania naszego mikrofonu. W sensie, bo mogę tutaj... Czy dasz to? No nie, dopiero właśnie się skumałem, że mam tą książkę. W a chcesz domu. mi ją potem tym pożyczyć? Może ehm, no, zależy, jak ładne oczy zrobisz. <laughs> tak, bo, nasz, bo w ogóle my tutaj mamy taki system że nasze odcinki yy, nasze nagrywanie naszych odcinków pod, podtrzymuje yy, głos funduje nam Edgar Allan Poe Tak. zaś yy, monitor z tego co wiem to kto? Bolesław, Plus. Bolesław Prus dzisiejszy odcinek Beski to ufundował nam Bolesław Prus ale on go funduje za każdym razem, to jest książka z wiedzą tak? <laughs> Tak, to, to płynie do laptopa. Tak. No dobra. Poruszając się dalej w naszych sznauczach, podsyłałem wam artykuł o tym, jak w jakiejś buddyjskiej świątyni znaleziono 2000 płodów. Nienawidzę cię, bo te wszystkie artykuły podsyłasz po angielsku. A, no tak, a ty nie wiesz, co to jest język angielski. Tak. Co, z tego, co ja tam zrozumiałem, tak, to e, znaleziono je martwe i to były e, dzieci po aborcji, tak, ukryte tam. Tak, bo to ogólnie polega, już nie pamiętam, w którym to było kraju. E, w Badgadzie. Ale mam coś pamiętam. Dla mnie geografia to jest... W, w Badgadzie, to się tam patrzałem. To dobrze. Ogólnie chodziło o to, że w jakiejś buddyjskiej świątyni jakoś przypadkiem w grobowcu znaleziono 2000 martwych płodów. Po nice. ukrywanych gdzieś pomiędzy grobami, i pomiędzy... Po kątach. Po, no dokładnie, poukrywane po kątach. Jedne były tam w salce z trupami przeznaczonymi do kremacji, drugie były w jakimś tam kurhanie, gdzieś tam, wiesz, powpychane. Tutaj leży trumna, to tam pod pachami trzyma chyba z trzydzieści płodów. Tutaj, wiesz, inny kurhan to tak e, gdzieś tam w kroczu trzyma z trzy płody, tutaj gdzieś w dłoniach takie pięć. Ej, właściwie z tego można by fajne dioramy zrobić. Takie wie... Giozo? Co? diorco co? No wiesz, takie jakieś ee, wziąć, wziąć takiego trupa, który leży w trumnie. No. Ułożyć go w fajne pozycje i, po, i podokładać mu te płody w jakieś fajne rzeczy. Na przykład jeden płód tak w dłoni, długi, drugi, dwa następne gdzieś mu siedzą tak na barka. Zebraliśmy się tu dziś, aby pożegnać naszego drugiego Willa I pięć płodów. Nie, y Co? Nie. Y ja to pięć płodów? Nie pięć płodów. Nie a, nie płodów. Willa! On nie miał dzieci! Nie był samotnikiem. Nie wiem o co ci chodzi, zaciąłeś się. No. Ej, ale ja, ja, ja kiedy umrę, ja chciałbym być wykorzystany w jakiejś, w jakiejś wielkiej tej, w jakimś wielkiej rzeźbie. Znaczy nie tyle rzeźbie, co jakiejś figurze zrobionej z trupu. To ja jak był ten, doktor śmierć. Doktor, doktor się śmierć. Nie, nie kojarzy doktora śmierć? Nie? Tego, co robił z martwych zwierząt martwych chciał wystawę artystyczną. Aha, to, tak, wiem o co On ci chodzi. Ale to jak doktor śmierć. Ale nie, ja, nie, ja nie, chcia, nie chciałbym, żeby to było takie, wiesz, że pojedynczy trup, żeby wziąć po prostu tak z, z 50 różnych trupów i ułożyć je na przykład na ścianie jakiegoś grobowca takiej wielgachną rzeźbę. Mhm. Jeszcze powkładać tam jakieś płody pomiędzy, dodać jakieś skrzydła od gęsi wyrwane. Ja cię, przepraszam, Igor, ale ja jesteś w tym, w tym momencie ogrodzie jak masz monolit nekronów z 40 tysięcy. A, taki ale tam taki nie było cien... żadnych trupów. Ale nie, tak? nie, właśnie wobec. Podejdziemy... Kto zaprosił pieprzonego mega Nie wiem, właśnie. <laughs> Przepraszam. I wyobraźcie sobie jakiegoś takiego Lorda Nekrobów. <laughs> Zresztą pasuje, że jesteś takiego. Ej, chuczy. a propos płodów, ja chyba wiem, co ci mniej się z tym robili. Co? Jedli je? No, właśnie jakoś niedawno. Ej, to dlatego buddyjscy mnisi żyją tak długo. No właśnie, bo, bo biorą z płodów. Cholera, jak to się nazywa? Nie, to się. Testosteron? Nie, jest testosteron. To, bo ogólnie była jakaś sprawa, że w płodach są jakieś ten. Jakieś komórki, które podobno mają właściwości regenerujące. Ale, ale była to strasznie kontrowersyjna sprawa, bo właśnie nikt nie chciał się zgodzić na to, żeby pobierać te komórki od płodów, no bo to są płody, tacy martwi ludzie, więc nie można z nimi nic robić. A podobno to, podobno to są jakieś właśnie komórki o niesamowitych właściwościach, które mają tam właśnie, potrafią regenerować jakieś, nie wiem, cokolwiek. No, Martwe organy. Ale słuchaj, zanim jeszcze ten... I kończyny. Zanim jeszcze powstało... to cudowne, tak nasze facebookowe bez gdzie wrzucamy masę różnych rzeczy. dziwnych Tak, y, to trafiłam jakoś na przegląd chyba bardzo kuriozalnych restauracji, czy było po prostu coś, ktoś naszego na jakąś restaurację, że ja wiem, w Chinach jest, y, była jakaś knajpa, bar, restauracja, cokolwiek. Podziemna taka. Tak, gdzie tam wstępnie naprawdę tylko doinformowana elita i zazwyczaj to byli panowie już podesz, y, pod, dość podeszłym wieku. I, I że hitem była zupa z płodu aborcyjnego. I oni właśnie wierzyli, że to jest cudowny lęk. Lęk. lęk, lęk. na... <laughs> lęk tak na... Tak zjadłeś zupę i od razu zaczyna się bać. Wszystkiego. Lęk na impotencję i w ogóle przedłużający żywot. Może ci mnisi w ogóle byli jakimiś głównymi dostawcami. tego. Kochanie, mam świetny pomysł. Ja, jak, spra jak sprawić, żebyśmy w końcu mogli mieć dziecko? Zjem płód. Wiesz, potem znowu winiary, pomysł na to O Jezu, no, jak, czas, jak, jak czasem. dolać wody z O Boże, taki wiesz, dolewasz wody, taki nieukształtowany płód wychodzi, gdzieś tu ręka na boku. Taka galareta. A na opakowaniu. Na, na, na, na, na, na opakowaniu, wiesz, masz, tak, masz ten, takie zdjęcie klusek jakiejś zupy i, i taki kreskówkowy płód narysowany. Taki uśmiechnięty płód w czapce kucharza i z łyżką. No matko. Uuu. Ale by się mi zjebiło. No. I, tak, I to wiecie, jeszcze taki zakrwawiony albo pocięty w ogóle płód, jak po aborcji. No. Jesus. O Jezu! Takie zdjęcie z ma... i Wiecie, jak czasem są takie śliczne zdjęcia, jak widać, że ta zupa tak się przelewa. Tak. Tam no. z czajniczka do, do miski. Taka to główka. się przelewa, to taka główka, gdzieś tam rączka wystaje, gałka oczna. To czym? bo abocja jest ogólnie skrobanka i... I, i, i bierzesz, wieszak. Nie, jakiś, Co to jest wieszak? Bierzesz wieszak i tam, gdzie ma taki zawijasek wsadzasz ten... Chyba jakieś nie wiem, <grym> sposoby, zrób to sam. No. Nie, jakiś kwas? Nie, nie kwas, coś, coś takiego było. Są tabletki wczesne. I piącha w brzuch. Tak, no. O, no, albo upadek ze schodów. O, właśnie. <grym> no, nieważne. Nasz nowy przepis to płód podarzony w soli. W kwasie soli. Karmelizowany. Ojej, tak idziesz do kina i idziesz tam zaraz obok popcornu takie płody. W karmelu. <grymne> Poproszę paczkę popcornu, terepkę płodów w karmelu. I średnią fantę. I średnią. Dietetyczną, bo jestem na diecie. Do tego jem płody. Będę piękny, młody i bogaty. Piękny, płody i bogaty. Yeah. Ojej, teraz zaczął robić chłopak. No. To co, króciutka przerwa? to za tematem, który skończymy. No. Króciutka przerwa? W sumie może być. No dobra, no to... Łodna jest to, Sły... Słyszymy się, słyszymy się za, parę, za jakieś dwa dni ludzie. Na razie! Na razie! W ogóle? W ogóle. Mam wszystko powiedzieć Trzeba raz? Trzeba bardzo skurwić, ale... A! O Jezu!